Odcinek jedenasty. Gdy kiedyś i ty będziesz miał dzieci, to cała odpowiedzialność spadnie na ciebie, mówi mama. Za co? <śmiech> Za to, co z nich wyrośnie. A jak będę głupie, jak ty będziesz mądry, to i dzieci nie będą głupie. <śmiech> Nawet się nie uśmiechniesz? Mamo. No, mów słucham. Co znaczy Agnus Dei? Służysz w Domu Świętej, powinieneś wiedzieć. Jakoś tak. Agnus Dei znaczy Baranek Boży. Dlaczego pytasz? Czy Pan Bóg jest sprawiedliwy? Mama zatrzymuje się już pod bramą cmentarza. Przygląda mi się bacznie i mówi, Bóg sam jest sprawiedliwością. To czy dzidzia musiała umrzeć? Mówię bardzo cicho, ale mama widocznie usłyszała, bo nie pyta. Milczy chwilę. Wreszcie mówi, wchodząc na teren cmentarza i przyspieszając kroku. Jurek Biczan umarł, gdy był młodszy od dzidzi o cztery lata. Ale on zginął w obronie Lwowa, mamo. A gdy babcia umarła, było sprawiedliwie? Milczy. A gdy ja umrę, będzie sprawiedliwie? Milczy. Siadamy na lawce przy mogiłce. Jurciu, powiedz mi, dzidzia umarła, a ty jeden nie plakaleś. Coś się we mnie zamkło, mama. Mama patrzy wysoko, wstaje, powoli odwraca się, mówi. Nie mówi się zamkło, lecz zamknęło. A jak się zamknęło, to się otworzy, wierzysz mi? Tak, mamo, i Chrystusowi musisz wierzyć. Tak, mamo, na cmentarzu jest cicho, tak cicho, że dziś w Konstancinie po pięćdziesięciu trzech latach mam tę ciszę w uszach. Gdzieś daleko warczy samochód, dziecięcy głosik piszczy, ja nie chcę jutro, ja chcę dziś. Stuk od maszyny do pisania za ściany, jak werbelek kropel spadających z rynny, a jednak jest ta cisza. Może mi się odemkło, mamo, przepraszam, odemknęło. Nie wiem, tyle się potem działo rzeczy strasznych, ale w zaduszki były szepty, szelesty, pochlipywania, szmery, a, a była ta cisza. Tak, już wiem, zaduszki to była cisza, cisza pełna szelestów, poszeptywań, stłumionych głosów, zawodzeń. Cisza nie nienaruszalna. Gdyby Chrystus miał raz jeszcze zejść do ludzi, zrobiłby to chyba tylko po to, by wziąć raz jeszcze powróz i przepędzić przekupniów naruszających ciszę. Krzyże z wież kościelnych poczęto w Lwowie strącać, gdy człowiek, który wspiął się na szczyt Kościoła Świętej Elżbiety, spadł na bruk razem z odlamanym krzyżem w ręce, zaprzestano. Może dzięki temu na frontonie obecnego Muzeum Mateizma, kiedyś jednego z najpiękniejszych kościołów w Polsce, kościoła Dominikanów, dźwigniętego przez budowniczego cerki św. Jurajana de Witte, późniejszego komendanta kamieńca podolskiego i generała artylerii, pozostał napis na frontonie: Soli honor et gloria, i pozostał Chrystus frasobliwy pod krzyżem na kopule Kaplicy Boimów. Pamiętasz, mamo, jak kiedyś, nękany potokiem moich pytań na jedno z nich, a skąd jest ten Chrystus? Zniecierpliwiony ojciec westchnąwszy odparł. Zamarstynowa. Pamiętasz, mamo? Ja. Ja pamiętam. Otarł czoło frasobliwy. Uwierala go cierniowa, a szedł boso, szedł z daleka, Bo szedł aż zamarsty nowa, zachlipały baby siwe, Zakwiliły male dzieci, dokądże to frasobliwy taki dziecię. Boże, o Jezusie, któż ci dopomoże? Mój Boże, mój Boże, mój Boże! Rzekł do tkaczki dziecko drogie, szosa bardzo kamienista. Utkaj dla mnie taką drogę Aby była miękka, czysta Tkaj mię kuchno, tkaj nieboże Aby mnie nie uwierało Nitek rzekła dobry Boże Mam za mało O Jezusie, Jezusie nieboże o Jezusie, któż Ci to pomoże, mój Boże, mój Boże, mój Boże. Pan milicjant groźny, strasznie patrzy na to zbiegowisko. Pana milicjanta zawsze bardzo denerwuje wszystko. Chodźcie no tu frasobliwy i pokażcie dokumenty, co się tak szwendacie, niby jakiś więty. O Jezusie, Jezusie nieboże, O Jezusie, któż Ci dopomoże, mój Boże, mój Boże, mój Boże. Na Boga go Kilku panów, co się bali Czy on nie z tych, którzy siłą Co nie trzeba, chcą obalić Namawiali do współpracy Doradzaliby się zmienił I szeptali, że to facet Nie z tej ziemi Nieboże, o Jezusie, któż Ci do pomoże. Mój Boże, mój, Boże, mój Boże, gdy puścili na rozstajach Głosił pokój dobrej woli, rzesza ludzka go słuchała, a On serca jej nie wolił? Znów pytano, czy ma prawo robić takie zgromadzenia? No i cóż się okazało, że On nie miał O Jezusie Jezusie nie może. O Jezusie któż Ci do Mój Boże, mój Boże, mój Boże. Znowu go odprowadzono, był potulny niczym dziecię. Spytał ktoś, hej, wy, z koroną. Czego wy właściwie chcecie, a on podniósł smutne oczy i że głos ze Spiżu, od was ludzie, chcę odpocząć na mym krzyżu. Jezu się nie boże, a nam Jezu nam kto to pomoże. Mój Boże, mój Boże, mój Boże. Milczy mama, milczeja cisza. Istnieje taka cisza, cisza kościołów, pobojowisk, cmentarzy, miejsca spoczynku Jest taka cisza, której jeśli jest się człowiekiem naruszać nie wolno Nie wolno, słyszycie wy, którzy zamiast dzięki jesteście pomimo, zamiast ku jesteście ponad Kiedyś ucichniecie i wy kiedy drażnić was będą obce dźwięki, zechcecie podnieść potężno, jak się wam teraz wydaje prawicę, ale ona już będzie bezsilna. Tylko wasi potomkowie będą się mogli o tę ciszę zatroszczyć. Jeżeli będą się mogli zatroszczyć. Tylko oni, pamiętajcie o tym, taka cisza jest. Mama ją przerywa. Nie, nie przerywa, wchodzi w nią. paręset metrów dalej, Jurciu. Leżą ci, którzy umarli z dobrej woli, bez przymusu, za innych, nie przez przypadek Jeden z nich dziesięć lat temu pojechał, to znaczy był przewieziony do grobu nieznanego żołnierza Opowiedzieć? Wtedy jeszcze się nie odemknęło, milczałem, mama zaczęła mówić Ale dziś, mamo, dzięki tym, co nie szukali perspektyw, tylko cichcem, chylkiem, anonimowo, z narażeniem Gromadzili się, gromadzili resztki materiałów ocalanych z hitlerowskiej czy stalinowskiej na zgubę pamięci narodowej organizowanej pożogi. Dzięki tymi, dzięki takim, mamo, ja mogę Tobie powiedzieć, jak to było dokładniej niż Ty wiedziałaś wtedy. Otóż zaczęło się wszystko od tego, że 4 kwietnia 25 roku w Warszawie ówczesny minister spraw wojskowych generał Władysław Sikorski do zebranych w sali Rady Wojennej odezwał się w te słowa. Zebrani tu dziś przedstawiciele rządu, wojska i społeczeństwa mają ten wysoki zaszczyt, że będą świadkami losowania pobojowiska, które uznane będzie za symbol wielu naszych pobojowisk. Z całej ziemi mogił i krzyżów wybrane zostało jedno miejsce jako krwawe znamie walk kilku pokoleń o wolność, całość i niepodległość narodu. W pokorze i czci chyląc czoła przed dostojeństwem męki narodowej z ubiegłych lat dumni jesteśmy, że tym razem nad grobem nieznanego żołnierza, który poległ za ojczyznę, rozebrzmi polska fanfara i majestat prochów jego będzie czczony przez rodaków jawnie i dumnie. Po krótkim przemówieniu szefa sztabu generalnego, general dywizji Stanisław Halle oddał księdzu biskupowi polowemu 15 kartek, na których biuro historyczne sztabu generalnego zestawiło 15 najbardziej krwawych pobojowisk z ostatniej wojny. Wezwano najmłodszego wśród obecnych kawalera orderu virtuti militari. Instruktor szkoły podchorążych artylerii Józef Buczkowski podszedł do stojącej na stole czarnej urny, do której ksiądz biskup wrzucił wymieszane przez wszystkich kartki, wyciągnął jedną z nich i podał ministrowi Sikorskiemu. Ten przeczytał ją na głos. Warszawa 4 kwietnia 1925 roku, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Sztab Generalny Biuro Historyczne L651 przez BH, Pobojowisko lwowskie z roku 1918-1919 łącznie z pobojowiskiem w Wereszczyce, to jest Gródka Jagiellońskiego, na którym krwawo i ofiarnie biła się z Ukraińcami, późniejsza piąta Dywizja Piechoty. i zaciętość walk, moment poświęcenia występuje tutaj w całej pełni. Za zgodność szef Biura Historycznego, general Brygady Kukiel. Po podpisaniu przez obecnych protokół odczytanego przez generała Kukiela, ten ostatni wręczył je ministrowi Sikorskiemu. Jeden egzemplarz wlożono w Muzeum Wojska Polskiego, drugi dnia 2 listopada 25 roku wmurowano w grób nieznanego żołnierza. Los nie mógł wybrać sprawiedliwie. Jedyne miasto, Polskie, odznaczone orderem Virtuti Militari. Gniazdo Piskląt Godla Narodowego oddalo jedno z nich do najzaszczytniejszego z pomników czynu wojskowego obdarzanego czcią przez cały naród. 12, 10, 25 roku odbyło się inauguracyjne zebranie Komitetu Wykonawczego pod przewodnictwem generała dywizji Jana Tuliego w ognisku oficerów w Lwowie. Komitet wydał odezwę, którą częściowo przytoczę. Rodację. Oto znowu jak w dniach listopadowej obrony na Lwów zwracają się oczy całej Rzeczypospolitej. Oto znów miasto nasze, jak wówczas wydało z siebie akt heroiczny, tak dziś wydać ma relikwie, ku którym z czcią i wdzięcznością zwracać się będą teraźniejsze i przyszłe pokolenia narodu. W triumfalnym, nieżalobnym korowodzie przeniesione zostaną z pobojowiska lwowskiego do Warszawy szczątki nieznanych żołnierzy, aby tam... W samym sercu Polski, w nimbie nieśmiertelności, w blaskach plonącego znicza pozostać na zawsze. Zebrane zostaną, przewiezione i czczone jako symbol owej bezimiennej ofiary z krwi i życia, której owocem jest nasza niepodległość i nasze państwo. Męstwo niezłomne i poświęcenie, pogarda śmierci i patriotyzm, wszystkie cnoty żołnierza, obywatela, trudy jego bojów, i czyny oręża uosobione będą w postaci żołnierza, którego imię jest tajemnicą, a siedzibą tysiące mogił. Pomnijcie, że składając hołd, członkom nieznanego żołnierza czcicie zarazem pamięć naszych ojców i synów, pamięć wszystkich z najdalszych rubieży Rzeczypospolitej, którzy za polskiej i za Polski Lwów zginęli. Ekshumację przeprowadzono o godzinie 14.30 dnia 2810 w obecności komisji w skład, której wchodzili. Ksiądz arcybiskup Bolesław Twardowski, ksiądz dziekan major Truszkowski, dowódca OK 6, generał Juliusz Malczewski, dowódca yy, generał Jan Tulie. Wojewoda lwowski dr Paweł Garapich, prezydent miasta Józef Neumann, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wojskowych generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz, dowódca obrony Lwowa brygadier Czesław Mączyński, delegacja Towarzystwa Straży Mogił Polskich Bohaterów, lekarz miejski dr Serbeński, dwie matki, których synowie spoczywają w nieznanych mogilach, wdowa po profesorze Politechniki Lwowskiej Bronisława Wittowa i żona dyrektora banku Jadwiga Zarugiewiczowa. Asystował zarządca cmentarza pan Maciejewski oraz właściciel zakładu pogrzebowego z Warszawy pan Lapacki, ofiarodawca trumien wewnętrznej, sasnowej i metalowej i zewnętrznej dębowej. Szczątki z trzech pierwszych trumien nie zostały przez komisję przyjęte z powodu braku dowodów, że byli to żołnierze liniowi. Trzy następne nieznanych. Nie pozostawiali wątpliwości. Przepisowe mundury, metalowe guziki z polskimi orlami, czapki macijówki pod pachą lub na kolanach u dwóch epolety, sierżanta i kaprala, stwierdzali stanowczo, że trumny zawierają szczątki żołnierzy liniowych. Pani Jadwiga Zarugiewiczowa, jedna z tych, które na polach zadwórza straciły synów i mogił ich nie znalazły, kladąc na jednej trumnie drżącą ze wzruszenia dłoń wybrała zwloki, które mają być symbolem ofiarnego poświęcenia za ojczyznę. Los padł na tego, który żadnej szarży nie miał, a tulił u boku swoją starą Maciejówkę z białym orlem, z czernialem od wilgoci. Zginął na polu walki, o czym świadczyła czaszka przedziurawiona kulą i zlamana od strzalu noga. Maciejówka wskazywała na to, że był to ochotnik, którego serce powolało na pole walki, by spełnił swój obowiązek wobec ojczyzny. Przeniesienie zwłok nieznanego żołnierza z cmentarza obrońców Lwowa do Bazyliki Archikatedralnej odbyło się dnia 30. 25 roku. Dekoracja miasta wypadła wspaniale dzięki Komisji Artystyczno-Dekoracyjnej, w której obok prezesa doktora Czolowskiego, wieloletniego dyrektora archiwum Miejskiego byli artyści miary Cobatowski, Rozładowski, Harasimowicz, Filipowicz, Lichota i inni. Od czternastej płyną nieprzebrane fale publiczności i młodzieży. Każda z kilkudziesięciu szkół stanęła na z góry wyznaczonym stanowisku we wzorowym ordynku pod okiem wychowanków. O godzinie piętnastej ksiądz Infulat Zachowski w asyście kapelanów księdza majora Bombasa i księdza majora Blicha oraz licznego duchowieństwa odprawił modły, po czym ośmiu podoficerów odznaczonych krzyżem Virtuti Militari wzięło trumnę na kolana i zniosło po stopniach tarasu kaplicy obrońców Lwowa. Po obu stronach trumny kroczyli żołnierze z plonącymi pochodniami. Przed trumną stanęły delegacje szkół i duchowieństwa, oraz żołnierz z Krzyżem. Zatrumną dwie matki: Bronisława Wittowa i Jadwiga Zarugiewiczowa, dwie wdowy po poległych nieznanych: Maria Bilewiczowa i Franciszka Stysiowa, dwie sieroty: Grzegorz Strzelecki i Adam Gryglewski, potem wojewoda Garapich, generał Malczewski, prezydent Neumann, prezydium straży Mogił poległych bohaterów. Generalicja, dowódcy pułków, przedstawiciele władz rządowych i miejskich oraz członkowie Komitetu Obywatelskiego. Gdy pochód stanął przed lawetą, na której złożono dostojne szczątki, odśpiewano specjalnie skomponowaną kantatę, kompania honorowa i szwadron kawalerii sprezentowały broń, orkiestra 40. pułku piechoty odegrała hymn narodowy. Za bramą cmentarza przyłączyły się Dwa honorowe oddziały piechoty i kawalerii przy dźwiękach orkiestry 14. pulku ulanów jazlowieckich. Następnie kondukt przeszedł przez udekorowane i oświetlone latarniami owiniętymi kirem ulicę, piekarską, przy której stałem jako uczeń seminarium nauczycielskiego, gdyż tam właśnie moja szkoła tworzyła szpaler. I tu ważna uwaga. Otóż, oczywiście nie są to moje słowa, miałem wtedy cztery lata. Od dawna szykowałem się jak do skoku do podania tej informacji i nie wiedziałem, gdzie ją umieścić, żeby nie zniweczyć nastroju, nie popsuć toku narracji. Rzecz w tym, że większość informacji w tym rozdziale przepisuje, jak to się w lwowskiej budzie mówiło, na drut z broszury cmentarz obrońców Lwowa anonimowego autora. Wpadła mi ona w ręce w czasie stanu wojennego. Nie dziwota, że autor nie podpisał się. Ten odważny człowiek mógł za nią otrzymać kiedyś parę lat, a gdyby się w tym czasie cofnąć jeszcze dalej i czapę. Ja moje dziesięć lat otrzymałem za mniej szkodliwe prawdy o Lwowie. Dlatego też mimo braku, czasem, ścisłej dokumentacji można wierzyć każdemu słowu tego wspaniałego człowieka o wielkim i wiernym sercu. Dziś już wiemy, że był to tekst raczej przepisywany, a nie pisany, no ale wtedy o tym nie wiedziałem. A teraz dziękuję, przepraszam, wracam do przerwanej relacji. Przed katedrą i wewnątrz niej utrzymywali szpalar kadeci lwowscy. Bazylika zgotowała królewskie przyjęcie. Główny portal katedry przystroił się w monarszą purpurę, która z bielą gronostajów i bogatych złoceń tworzyła wspaniały baldachim. Katafalk ogrodzono plotem karabinów i szabel ulańskich, w czterech rogach spoczywały zbroje husarskie. Na bieli i purpurze, złote emblematy rycerskie i złote wieńce z wawrzynów świadczyły o dostojeństwie tego, na cześć którego ustrojono podwoje świątyni. Po obu stronach katafalku straż honorową pełniło dwóch oficerów, podoficerów i szeregowców wyprężonych w postawie na baczność nieruchomo jak posągi. Ksiądz arcybiskup Twardowski w otoczeniu najwyższych dostojników kościoła wyszedł na jego spotkanie. Trumnę z lawety zdjęli oficerowi, orkiestra odegrała hymn narodowy, po czym trumnę wniesiono do wnętrza katedry. Pięć metrów wysoki, artystycznie podzielony na kondygnację katafalk, pokryty był cały spływającymi w bogatych faldach na posadzkę świątyni draperiami amarantowego brokatu, Środkową kondygnację w artystycznym układzie otoczył rząd karabinów z bagnetami na broń. Po rogach wyższej kondygnacji biało czerwone bębny polskich brabantów tworzyły rodzaj podstawy dla zbroi husarskich, przypominając naszą przeszłość rycerską. Z pomocą specjalnie skonstruowanej maszynerii dźwignięto ciężką trumnę na szczyt katafalku. 31.10. Lwów odprowadził bezimiennego bohatera ze swych pobojowisk na dworzec kolejowy. Tłumy publiczności, pielgrzymki dostojników wojskowych i cywilnych, reprezentacji stowarzyszeń. O godzinie 9. arcybiskup Twardowski rozpoczął w asyście dostojników kościoła i przyśpiewie chóru Ludnia Macierz, Mszę Żalobną. Generał Malczewski w imieniu Armii Rzeczypospolitej złożył wieniec laurowy. Żołnierz z krzyżem wystąpił na czoło pochodu, a duchowieństwo świeckie i klasztorne trzech obrzędów pod przewodnictwem arcybiskupów Twardowskiego i Teodorowicza rozpoczęło pochód. Gdy trumna ukazała się na ramionach ośmiu kawalerów Virtuti Militari przed wejściem do katedry, ozwał się z cytadeli lwowskiej wystrzał armatni, a na to hasło – Rozległ się uroczysty dźwięk dzwonów wszystkich kościołów lwowskich, zahuczale z sereny parowozów kolejowych i fabryk lwowskich. Całe miasto wstrzymało swe życie na dwie minuty. Potem pochód ruszył na Plac Mariacki, gdzie ze stopni pomnika Mickiewicza pożegnali bezimiennego bohatera generał Malczewski, prezydent Neumann. Na zakończenie w imieniu rządu wojewoda Grapich, wyrzekł m.in. te słowa. Sprawiedliwym losu z rządzeniem lwowskiemu po bojowisku Przypadł ten zaszczyt wielki w udziale, że ono daje narodowi polskiemu Tego bohatera, który powietrzne czasy będzie symbolem szczytnego I ofiarnego spełnienia obowiązków wobec ojczyzny Lwów z żalem i dumą żegna twedoczesne szczątki Ty nasz wielki, bezimienny Z żalem, bo opuszcza go ten, który przed śmiercią swą dal raz jeszcze przed światem dowód słuszności dewizy tego grodu, że Leopolis est semper fidelis, który miastu temu wywalczył order virtuti militari, lecz równocześnie Lwów z dumą myśli o tym, że w stolicy państwa otoczone czcią całego narodu spoczną zwłoki jednego z naszych Orląt, jednego z tych, którzy z dziećmi lwowskimi i kobietą Polką Wywalczyli połączenie tego grodu i całej tej krainy z matką ojczyzną. Po przemówieniu kondukt ruszył w kierunku dworca głównego. Prowadził go komendant miasta generał Tulie na koniu, dali fanfary 14 pułku Ulanów Jazlowieckich i szwadron tego pułku powiewający lasem biało żółtych chorągiewek na lancach ulańskich. Ciężkim turkotem Znaczyły swe przejście armaty 6 Pułku artylerii Ciężkiej, w dalszym ciągu orkiestra 40 Pułku. Za nią delegacje pułków z całego DOK 6, ze sztandarami Stanisławów 48 Pułk Kolumia 49 Pułk Zborów 52, Stry 53, Tarnopol 54, jak również ze sztandarami 6 Pułków Ulanów. 6. Pułku Strzelców Konnych, 9. Pułku Ulanów Malopolskich Strębowi i 20. Pulku, przepraszam, 22 Pułku Ulanów Podkarpackich Zbrodów. Za tym barwnym pochodem szli w szeregu obrońcy lwowa ze sztandarami, a potem las sztandarów cechów korporacji. Orkiestra 19. Pułku Piechoty poprzedzała dwa rydwany z Żołnierz z krzyżem otwierał żalobny kondukt z lawetą ze złokami nieznanego żołnierza. Za zwłokami postępowała asysta, dwie matki, dwie wdowy, dwie sieroty, dwóch inwalidów, po czym przedstawiciele władz miejskich wojewódzkich, generalicja, konsulowie obcych państw, senatorowie i posłowie, senaty wyższych uczelni, powstańcy z 1963 roku, Rada Miejska, delegacje związków obrońców Lwowa, oficerów rezerwy, inwalidów wojennych, legionistów Czerwonego Krzyża, cechów, Wreszcie orkiestra 26. Pułku Piechoty i Kompania Honorowa ze Sztandarem. W trakcie posuwania się konduktu śpiewały rozstawiony chór akademicki, drukarzy lwowskich, chór studencki, chór kolejowy Echo, Bart, Harfa, Lutnia Macierz, chór techników, inne. Las chorągi i sztandarów pochylił się, gdy trumnę znoszono z lawety. Drzwi wagonu kaplicy, którym wrócili do kraju z Loki Sienkiewicza, pozostały otwarte, by wszyscy na trasie Lwów Warszawa mogli czcić zwloki nieznanego żołnierza z Lwowa leżące w trumnie na katafalku pod wizerunkiem Matki Boskiej i w asyście warty honorowej. Delegacja, która odwoziła zwloki nieznanego żołnierza do Warszawy dnia 1.11.1925 roku składała się z 55 osób. Komendantem pociągu był generał brygady Walery Marijański. Wszystkie stacje kolejowe, przez które przejeżdżano, witały pociąg odgłosem syren. Jednostki wojskowe oddawały honory, grały orkiestry, składano wieńce w dwóch przeznaczonych na to wagonach. Manifestowała ludność. Wszędzie tłumy ludzi – Żółkiew, Frawa Ruska, Belżec, Ziemia Zamojska, Topolczyca, Zawada, Krasnystaw – w rejowcu srebrny wieniec z liśćmi dębowymi od mieszkańców ziemi Chełmskiej. Odwozi do Warszawy delegacja ze starostą Chełmskim na czele. Na małej stacji kolejowej Trawniki rozrzewniający obraz. Wzdłuż toru oświetlonego rzęsiście pochodniami klęczała dziatwa szkolna. Gdy przed wschodem słońca pociąg zbliżał się do Warszawy, na stacjach znowu dziatwa Pochodnie, wieńce, orkiestry, droga nieznanego żołnierza z Lwowa do Warszawy to naprawdę więcej niż królewski pochód triumfalny.